jak napisać książkę. W moim życiu było tak, kiedy miałem około 12 lat, yy, czułem takie swędzenie w lewej nodze. Ponieważ to swędzenie narastało, narastało, nagle to swędzenie pojawiało się w różnych miejscach ciała. okazało się, że mam ospę. I wtedy odkryłem jedną ze swoich pasji. Oczywiście nie byłem wtedy świadomy, o, mam pasję. Pasją oczywiście nie było chorowanie na ospę. Pasją było to, że Leżąc wtedy, zacząłem czytać książki. Mając 12 lat, przeczytałem Trylogię Sienkiewicza, przeczytałem Kwowadis, przeczytałem w Pustyni i w puszczy. Wtedy zacząłem pochłaniać książki. I gdzieś od początku było we mnie marzenie, żeby książkę napisać. Mając chyba 14 lat, zacząłem pisać książkę, czytałem wtedy książki Alistera McGleina i po prostu zaczynałem pisać książki. Książkę. No, gdzieś tam w zeszycie napisałem parę stron, ale w pewnym momencie zrezygnowałem młodzieńcza fantazja mnie opuściła, natomiast książki są ważną częścią mojego życia. I pamiętam, kiedy kończyłem pracę jako terapeuta uzależnień, i pomyślałem sobie tak, ok, robiłem do tej pory takie sesje weekendowe Przebacz i uwolnij siebie, te sesje gdzieś pomagały ludziom, natomiast teraz chciałbym y, już odejść do innej pracy, więc napisałem książkę Przebacz i uwolnij siebie, tam zawarłem wszystkie, y, całą swoją wiedzę i praktyczne techniki, jak zastosować to w życiu i kiedy... Sprzedałem te książki, pomyślałem sobie, dobra kończę ten etap, ale tak naprawdę te książki przedłużyły mój etap. Dlaczego? Dlatego, że ludzie czytając to yy, zobaczyli, wow, ten człowiek coś wie, chcę skorzystać z jego wiedzy. Ja myślałem, że oni sami sobie pomogą i niektórym to rzeczywiście pomogło, ale większość ludzi, kiedy robiłem kurs na doradcę zawodowego, podano nam takie statystyki, około 20% ludzi ma automotywację a 80% ludzi ma motywację z zewnątrz. I ci, co mają motywację z zewnątrz, przeczytają książkę i powiedzą, ten człowiek wie o czymś, ja nie umiem tego zrobić, niech on mi pomoże. Więc zobaczyłem, że książka to jest reklama, za którą płaci klient. Więc pomyślałem sobie wtedy tak, napiszę drugą książkę. Tą drugą książkę, którą napisałem, to była książka Życie pełne pasji, ponieważ chciałem się inaczej wypozycjonować. Chciałem pokazać ludziom, ja pomagam Ci odkryć Twoją życiową pasję. Po pewnym czasie dojrzałem do tego, że napisać książkę Od pasji do biznesu, i teraz powiem Ci, jak napisać książkę, ale tego typu książkę. Znaczy nie chodzi o książkę o pasji, tylko książkę typowy poradnik. Nie mówię o tym, że teraz piszesz książkę beletrystyczną, albo że na czymś się nie znasz i piszesz książkę, tylko piszę o tym. To jest mój warsztat. Ten warsztat cieszył się dużym powodzeniem i cieszy się nadal. Zarówno jako warsztat dla grup, jak i warsztat dla indywidualnych osób. I jest, kiedy zobaczyłem, że jest na to zainteresowanie, to po prostu cały swój warsztat zamknąłem w formę książki. To jest bardzo proste. Możesz to zrobić na przykład tak, jak ja zrobiłem z pierwszą książką. Kiedy postanowiłem napisać przebacz i uwolnij siebie, to problem polegał na tym, że nie miałam dużo czasu. Natomiast ten warsztat miałam gdzieś nagrany w wersji audio, więc dałem kilku osobom i oni to spisali. Oczywiście moja praca polegała na tym, język mówiony, a język pisany to są dwa zupełnie różne języki, tak? więc musiałam to jakoś skorygować, ubrać w inne słowa, ale ta główna część pracy, jaką było napisanie, już była zrobiona. Więc jeżeli chcesz napisać książkę, to robisz to w ten sposób. Pierwsza rzecz to jest treść. I tutaj zakładam, że masz treść, którą już się dzielisz, tylko chcesz ją ubrać w formę książki. Więc pierwsze to jest treść. A druga, kolejne rzeczy to są takie już techniki. Korekta językowa. Tak? Ktoś kto robi Ci korektę językową. Oczywiście są jakieś wydawnictwa i yy, są różne firmy, które tym się zajmują. Ja nie będę omawiał co, gdzie i jak, tylko chcę pokazać jak wydać i dzięki tym wskazówkom możesz wydać książkę nawet samemu. A więc korekta językowa. Bardzo ważna rzecz. To jest skład, czyli przygotowanie techniczne książki tak jak ma być wydrukowana. Okładka, czyli grafik, który robi ci okładkę i tutaj uwaga, ten grafik musi wiedzieć, jak zrobić okładkę, która pójdzie później do druku. Chodzi szczególnie o ten moment tutaj, tak, żeby była dobrze przygotowana. Kolejna rzecz, ISBN, piszesz do Biblioteki Narodowej, żeby podano ci numer ISBN, tak, bo wtedy możesz książkę y, sprzedawać i też ona ma, y, na niższym wacie jest. I ostatnia rzecz, Drukarnia, dajesz do drukarni, drukujesz i masz książkę napisaną, napisaną i wydaną. Tak? Bardzo prosty proces, natomiast to są technikalia, ale wiem, że dla niektórych bardzo ważne. Jak ktoś nie wie, tak jak ja się z pierwszą książką i zupełnie nie wiedziałam, to takie coś bardzo mi pomogło. Natomiast o wiele ważniejsze jest to, dlaczego chcesz napisać książkę. Jeżeli masz jakieś przesłanie, które chcesz, żeby było przedłużeniem ciebie, żeby trafiło w miejsca, w które ty jeszcze nie trafiasz, to na pewno warto. Książki działają też w ten sposób, tak jak powiedziałam, to jest reklama, za którą płaci klient. Ktoś przeczyta jakąś książkę, ja przeczytałam książkę Harveckera Bogaty biedny po prostu różni mentalnie i pomyślałam sobie: "Wow, ta książka jest świetna". I kiedy Harwecker był w Polsce, ja wiedziałam, że to co on będzie prowadził jako warsztat, to po prostu jest treść tej książki. Ale ze względu na to, że podobała mi się książka, pojechałem na ten warsztat. Więc książki torują Ci drogę. Ludzie będą Cię zapraszać w wiele miejsc i będą się do Ciebie zgłaszać jako klienci, ponieważ uznają Cię za eksperta. Książki też sprawiają, że ludzie Cię inaczej postrzegają. Kiedy gdzieś jestem zapraszany do jakiejś firmy albo startuję w jakichś przetargach i piszę, że napisałem kilka książek albo nie wiem, spotykam się z jakimś prezesem i na wstępie Daję mu książkę, na przykład spotykamy się i pokazuję mu tą książkę, oczywiście nie niosę jej tak, jak tutaj teraz tobie, tak, tak, tak pokazuję, żeby wpłynąć na twoją podświadomość, żeby się kupił. Natomiast wtedy, kiedy idę do prezesa i, i daję mu, mówię, o, napisałeś książkę. Ja mówię, to moja trzecia. Wow. Z, z mojej pozycji, tak, patrząc na człowieka, widzę, że rzeczywiście warto pisać książki. Zachęcam Cię do tego, żebyś napisał książkę, bo jak ktoś powiedział, kiedy był najlepszy czas na napisanie książki? Pięć lat temu. A kiedy jest drugi najlepszy czas? Teraz.